A naszego programu słuchają państwo w piątek 17 kwietnia właśnie wybiła 23. się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Witamy w dwójkowym Jam Session. Dziś do godziny pierwszej będziemy słuchali przede wszystkim nowej muzyki, która nagrywana jest i wydawana w naszym kraju. Nowości, sporo Rzeczy, które wykroczą poza ściśle rozumiany jazz. I to bardzo dobrze. Wiem, że państwo lubią takie różne poszerzenia, wycieczki. Dużo gitar dziś, dużo ciekawej perkusji. Dużo ciekawej perkusji także za sprawą mojego dzisiejszego gościa, który już jest z nami w dwójkowym studiu. Maciej Gołyźniak, perkusista, Lider y, swojego tria, producent, y, człowiek, człowiek renesansu, jeśli mówimy o współczesnej popkulturze, o jazzie, o, o robieniu, tworzeniu muzyki. Dobry wieczór Maciej. Dobry wieczór ramku dobry wieczór Państwu. Dawno Cię nie było, dosyć dawno w tym, w tym dwójkowym y, studiu. Jak już ustaliliśmy, zresztą mamy na to dowód, po raz pierwszy my spotkaliśmy się na żywo na antenie 25 września 20 roku, czyli prawie 6 lat temu, a powodem była 85. płyta wydana w serii Polish Jazz. Wtedy się ukazała Twoja Orchidea, orchidea The Orchid, płyta Twojego Tria. Wtedy... Myślę, że wtedy też spora część słuchaczy dwójki tej audycji poznała twoją, twoją muzykę. Potem był rozdział drugi, a dziś odwiedzasz nas z płytą, która ukaże się niemal dokładnie za miesiąc, ale już są single, już mamy dziś utwory, które po raz pierwszy zabrzmią w tej pierwszej części, w tej pierwszej godzinie naszego spotkania. Album, który zatytułowałeś Demion. Dokładnie tak go zatytułowałem. Twoje trio, y, twoje trio, które jest takim, takim twoim dzieckiem, prawda? Naj, najważniejszym. Grasz na perkusji w różnych konfiguracjach, produkujesz płyty, ale y, trio, gdzie, gdzie y, twoje bębny są jakby tym okiem całego, całego cyklonu, to jest to, to matczynę y, y, ten zespół, ten, ten, ten twój, ta twoja, ta twoja grupa. Zawsze powtarzam, że założyłem sobie zespół, do którego nikt by mnie nigdy nie zaprosił, bo nawet by nie pomyślał, że chciałbym grać taką muzykę. Rzeczywiście to jest, to jest um, niezwykle istotny twór i, i bardzo dla mnie ważny i bardzo się cieszę, że mogę tu gościć z trzecim albumem. I rzeczywiście spotkaliśmy się tutaj we wrześniu roku 2020, i przy okazji 85. wolumenu Polish Jazzu, no wspaniała to była historia i dla mnie i, i, i mam wrażenie też dla trija, du duża szansa, duże, piękne otwarcie. Piękne otwarcie i pamiętam tam to nasze spotkanie, pamiętam odzew yy, słuchaczy. Dzisiaj też gorąco zachęcamy wszystkich jak zawsze do udziału w audycji, słuchamy wspólnie, wspólnie rozmawiamy, dyskutujemy o tym wszystkim, co tutaj zabrzmi. radio.pl Dziś także inne polskie nowości. Od razu zapowiem, że w części finałowej, w części nocnej posłuchamy obszernych fragmentów zupełnie nowej płyty Tomasza Chyły. Szósty już album, jego kwintetu, który ukazuje się nakładem oficyny Alpaka. Pozycja, o której już jest głośno. It's not a fake, it's a replika, Taki tytuł nosi ta płyta, której również dziś posłuchamy. Mamy ciekawe przerywniki, które niech na razie pozostaną niespodzianką. Przerwniki, które wspólnie z Maciejem tutaj przynieśliśmy, aby... Aby był pewien kontrapunkt do tych opowieści. A na początek debiutanci, to myślę też będzie to brzmienie, może być niespodzianką dla wielu słuchaczy dwójkowego Jam Session. Ciekawe brzmienie, prawda? Taki, Znakomicie brzmiące rzeczy. To jest taki klimat, jak lubisz. Bardzo. A to debiut, proszę Państwa. Debiutancka płyta grupy Helikopet, A płyta nosi tytuł Helikopter. Nie mylić z helikopters. Johna Portera. Grupa, e, która debiutuje, prowadzi ją gitarzysta Adam Baran. Na klarnecie basowym gra tu Magdalena Sowul, na perkusji Sigurd Steinkopf, na gitarze basowej Jonę Kuwen, czyli skład międzynarodowy. No i m, trzeba koniecznie dodać nazwisko, dodać, wymienić. To jest absolutnie pełnoprawny członek kwintetu. Paweł Rychert, odpowiedzialny za za elektronikę, grający także na syntezatorach. No, jego ręka, jego wpływ ma tutaj ważny, ważny wpływ na efekt końcowy całości. Takie odnoszę wrażenie. Nowa muzyka, bardzo dobrze, że, że powstaje. W kwietniu płyta się ukazała. U nas w Jam Session dziś premierowo ten pierwszy utwór Murakami, i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do tej płyty jeszcze dziś powrócimy. A teraz proponuję Maćku, posłuchajmy może od razu utworu, który wybraliśmy na, na drugie otwarcie. Dobrze? Z radością. Mississippi Burning. Taki tytuł nosi utwór, który właśnie wybrzmiał. Tomasz Pierzchniak na kontrabasie, Łukasz Damrych przy fortepianie i Maciej Gołyźniak na perkusji. Premiera dziś albumu, który ukaże się dokładnie 15 maja i proszę Państwa, mamy taką propozycję jeśli komuś przypadnie, do gustu. To, co prezentujemy, przyjmujemy zgłoszenia, zapisy na płyty już fizyczne, kompaktowe, bo, bo takie się ukażą 15 maja, a później będzie, jak już się dowiedziałem, i płyta winylowa, i kaseta magnetofonowa. No, ale to już o te nośniki trzeba będzie się bardziej, bardziej postarać. Ale my kompakty też bardzo lubimy, prawda? Absolutnie tak. Maciek, nowe, nowa płyta, nowa muzyka. Powiedz proszę, co się wydarzyło od albumu Twojego drugiego, od Marianny powstał materiał na kolejną opowieść, bo ty lubisz y, takie koncepty, takie koncept albumy. Y, mimo, że jest to muzyka instrumentalna, to y, wszystko ma tutaj swoją logikę, swój ciąg. Ja celowo wybrałem utwór drugi, y, bo roz, rozpoczynasz płytę Demion od y, tematu tytułowego. Y, powiedz nam kilka słów, jak to, jak to powstaje y, Skandynawia, pamiętam, u ciebie była zawsze mocnym takim y, y, punktem, który cię inspirował, no a słuchaczom tej audycji nie musimy tłumaczyć, co się wydarzyło na północy Europy, co się wydarzyło w materii fortepian kontrabas bębny. Wszystko co najlepsze. Rzeczywiście tak jest, jak mówisz, Przemku, to jest mi nadal bardzo bliska muzyka i ten sposób myślenia głównie, o brzmieniu i o przestrzeni w tym brzmieniu. Demion jest płytą naj, najbardziej organiczną z dotychczasowych, bo też nagraną z taką myślą, że właściwie już nie chciałem produkować dźwięku tej płyty. Tak jak w przypadku tej pierwszej, przy której się spotkaliśmy, orchidei, te wszystkie nasze doświadczenia, czy, czy moje, czy Łukasza, czy Roberta, szydły z pracy studyjnej, bycia muzyków sesyjnych, gdzie wiesz, jakby to studio to był drugi dom i, i na, naprawdę się w tym orientujemy. Musieliście z niego zrobić dodatkowy w ogóle instrument na tej tak, płycie Tak, wtedy. tak, tak, absolutnie tak, absolutnie tak. I, i, i, i, I to się świetnie powiodło. Ja jestem bardzo zadowolony z różnienia tej płyty i, i, i wiem, że też odbiorcy, słuchacze Melomani I, i od tej formuły już teraz uciekam. Chciałbym i rozwijam się w stronę brzmienia zdecydowanie organicznego, akustycznego. Zresztą znasz już materiał, wiesz, więc wiesz, że taka ta płyta jest. To też to mi się bardzo z tą Skandynawią twoją spina, bo, bo to jest takie przestrzenne myślenie, bardzo, bo, bo mam wrażenie, że ta formuła na dźwięk jest bardzo prosta, po prostu trzeba grać najlepiej jak się umie i, i, i tak dobrze, jak się uda zarejestrować ten dźwięk. To się akurat w przypadku Damiona powiodło. Jestem bardzo dumny z tego, jak ta płyta brzmi i ona spełnia absolutnie wszystkie moje fascynacje i oczekiwania względem niej. Zresztą, tak jak wiesz już, a może słuchaczom też premierowo powiem, odebrałem dziś test presy winylowe i... I, i, i, I już niedługo wszystko, wszystko będzie jasne, że tak powiem. A ja powiem nawet więcej. Te test presy są na parkingu pod budynkiem Polskiego Radia i my po te test presy, po jeden taki test pres Zejdziemy za, za kilka minut, żeby posłuchać finału albumu Demion właśnie w wersji analogowej, winylowej. Tak sobie to wymyśliliśmy, to prawda? Jeden jeszcze, myślę, bardzo istotny wątek, który u ciebie się przewija od samego początku bo Skandynawia to, to, to wiemy, a z drugiej strony ten, no, amerykańska tradycja ten nowojorski taki swing. Brad meldał, tutaj patrzy na nas z okładki yy, jednej z płyt, które, które przygotowaliśmy na dziś. To Mississippi Burning to, to właśnie też z drugiej strony ta tradycja yy, grania amerykańskiego. To bardzo miłe, co mówisz. Dziękuję, jeżeli masz takie skojarzenia. Rzeczywiście nie, nie sposób jest, wydaje mi się, będąc dzisiaj słuchaczem muzyki by, yy, no, nie podążać w te strony. Dzieją się tam rzeczy piękne. Działy się zresztą od zarania muzyki jazzowej, czy muzyki w ogóle i, i, i no, myślę, że jeżeli ktoś by dzisiaj powiedział, że nie słucha muzyki amerykańskiej, to ja bym mu nawet mógł uwierzyć, natomiast to, to, to byłby bardzo nieświadomy tego, czego słucha, bo nie sposób jest od tych wpływów, czy inklinacji uciec, jest, jest to absolutnie wszędzie i rzeczywiście również i w naszej muzyce no, mnie przez, przez, przez wiele lat fascynował grów. Zajmowałem się tym zawodowo, więc to, to wszystko były rzeczy raczej skończone i powtarzalne. To też założyłem sobie, jak już wspomniałem, zespół, e, w którym będę mógł zupełnie nowe przestrzenie eksplorować. Zresztą na, na Damionie już zdarzyło mi się gdzieś to publicznie powiedzieć, może się powtórzę, Miałem taką ideę, żeby skorzystać z wielkiego talentu moich, moich kolegów, głównie Łukasza Damrycha i, i gramy tu kilka duetów i też puszczam go wolno, wycofałem się na bemnach. Jest mi strasznie dobrze w tej pozycji i to wydaje mi się też jest taka tendencja. Mm, akompaniatorska by, być może właśnie tak, z takim amerykańskim idiomem. Indio tak? No tak, to, tak sobie myślę, że najlepsi na swoich autorskich płytach, najlepsi perkusiści, najlepsi bębniarze Właśnie potrafili się niesamowicie wycofać, zrobić przestrzeń. No tutaj dużo by wymieniać, ale chociażby Elvin Jones, tak. który prawda, wiemy co, do czego był, był, był zdolny. E, proszę państwa, y, polecamy się. Przemysław.psikuta.małpa.polskiradio.pl A propos amerykańskich wątków, to y, rzuciłem okiem na y, płytę... Y, debiutantów z y, helikopet przed na przedostatnim miejscu cover Naima Johna Coltrane'a. No wspaniale, ambitne podejście do, do sztuki, bardzo, bardzo mi to imponuje. A u nas teraz temat Macieja Gołyźniaka, Grand Central. Słucham i słucham dzisiejszej audycji. Pozdrowienia dla pana redaktora, dla dzisiejszego gościa. Chętnie zapiszę się na tę płytę Demion Tria Macieja Gołyźniaka. Pisze pan Maciej z Poznania. Pan Michał y, pisze w sprawie płyty y, helikopet. Z, z, z, pan Michał z Koszelina. Panie Michale, no, postaramy się. Na razie mamy tylko jeden egzemplarz tutaj redakcyjny. E, ale płyty. Y, Płytę Demion, będziemy, będziemy posiadali kilka egzemplarzy dzięki tobie maćku. 15 maja, tak, premiera nośnika, nośnika fizycznego. Wspomniałeś przed chwilą, powiedziałeś fajną rzecz, słuchając tutaj przez ciebie przygotowanych materiałów dźwiękowych plików, słuchamy ich. No stwierdzając, że brzmią bardzo ciekawie, bardzo pięknie i głośno myślisz, czy nie wydać tego materiału także w postaci cyfrowej. No tak się dzisiaj często dzieje i coraz częściej jak obserwuję nasz, nasz rynek, że, że tak powiem, muzykę improwizowaną, niełatwą, gdzie, gdzie są duże formy, że te wersje się między sobą różnią, prawda? Że, że na przykład w cyfrze można otrzymać tylko jakiś fragment całości, co pozwala zapoznać się z nią, ale też zachęca do kupienia później płyty. Tak, to są trudne wybory. Mówię to jako twórca i tworzywo, bo jestem przecież wydawcą własnych płyt już od pewnego czasu i zawsze stoję w pewnej takiej rozterce być czy mieć, że zadam to klasyczne pytanie. Ale myślę, że tym razem w, w przypadku Damiona zaryzykowałbym też sprzedaż cyfrowych plików w bardzo wysokiej jakości, bo mam takie wrażenie, że, że być może one mogą kogoś zachwycić i zachęcić do słuchania tej muzyki. Mam jeszcze chwilę na to, żeby podjąć te decyzje. Te pliki są gotowe, bo płyta, tak jak wspomnieliśmy, jest już na test presie, więc jakby finalna produkcja się odbyła. Ale rzeczywiście yy, znam ten sposób prezentowania muzyki, kiedy prezentuje się tylko fragment, a, a cały materiał jest gdzieś na płycie. Nie wiem, czy miałbym taką odwagę, żeby w ten sposób zrobić, czy aż tak chciałbym, yy, że tak powiem, zawęzić możliwości promocyjne tego albumu, yy, ale szan, szanuję to podejście. Pan Sebastian napisał bardzo dobrze, słucha się tych akustycznych brzmień, tych podróży. Fragmenty z duetami instrumentalnymi są dla mnie trochę jak rozmowa człowieka z człowiekiem. Unikalne, czuć wzajemne słuchanie się, to nigdy się nam nie znudzi. Z przyjemnością zaopiekuję się dzisiejszą płytą kompaktową. Pan Sebastian zapytuje, czy można odebrać w siedzibie radia. Myślę, że tak, panie Sebastianie, ale to po 15 maja, bo właśnie na razie dysponujemy plikami oraz test presem, który, który tak się jest. tutaj w tym studiu zaraz pojawi. Grand Central to był, to był utwór, który ja od razu wybrałem po przesłuchaniu materiału, no... Państwo na pewno wiedzą, dlaczego te oryginalny bardzo pomysł i te bębny solo i właśnie potem te, te dialogi. mówisz o Mówimy dużo o aspekcie technologicznym, ale kiedy słucha się twojej nowej muzyki, Maciej, to, to ja odnoszę wrażenie, że po prostu weszliście do świetnie przygotowanego studia i zagraliście to od, od yy, ręki. E, zdecydowanie. Ja jestem w ogóle fanem pierwszych podejść. U, u, uważam, że ta energia tego pierwszego razu jest, e, jest niezwykle w ogóle istotna dla, dla muzyki, dla sztuki, dla twórczości, dla, dla procesu twórczego. E, I nawet kiedy pracuję sesyjnie, co nadal mi się zdarza, nalegam wręcz, żeby nagrywać od samego początku. To się w przypadku muzyki producenckiej, produkcyjnej czy produkowanej rzadko zdarza, bo wiemy, że jest cała masa czynności, którą trzeba wykonać z dźwiękiem zanim on się ostatecznie ułoży ktoś będzie z niego zadowolony, natomiast no, kiedy nagrywa się swoją płytę we własnej pracowni, czy we własnym studio to nie istnieje ta przeszkoda zresztą rozmawialiśmy o niej y, y, podczas utworu tutaj w studio y, że to może być wielka pomoc, ale też może być to duża przeszkoda, więc ja tego ryzyka nie podejmuję sam te działania, podejmuję, lubię je Mm, jestem już dużym dorosłym człowiekiem, więc mogę bez fałszywej skromności powiedzieć, że mam do tego rękę i, i świadomość tego dźwięku, więc no, nagrywając swój własny instrument, nie wiem czy ktoś słyszy go y, y, jaśniej, pełniej i, i klarowniej niż osoba, która na nim gra, to też połączyłem te dwie funkcje, co nie zawsze jest proste, bo to też jest często sztuka uników, ale... Ostatecznie jestem z tego, z tego bardzo zadowolony i, i, i te efekty, które osiągnęliśmy są dla mnie no, absolutnie spektakularne. Jestem, jestem dumny z, z brzmienia tego albumu. Ale to bez grania moich kolegów też bardzo czujnego, to, to by nie mogło się udać. Tomasz Pieszchniak, bas, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe. A pan Tomasz z Warszawy pisze... Hmm, oczywiście mam płytę z serii Polish Jazz... Uwielbiam to trio jazzowe pana, y, pana Gołyźniaka. Fortepian, perkusja, bas. Fascynuje mnie to, ile barw, ile kolorów można uzyskać w tym właśnie składzie. Zaskoczyły mnie trochę słowa pana Macieja o wpływach zarówno skandynawskich, jak i amerykańskich. Ale słuchając kolejnych nagrań stwierdzam, że no tak jest. Wielokrotnie zadaję sobie pytanie, skąd u naszych muzyków tak silne powiązania, związki ze Skandynawią? Wydaje mi się, że mamy przecież różne temperamenty, ale może to jednak nieprawda. No bardzo ciekawe, co pan Tomasz napisał, bo my też bardzo. zadajemy sobie te, to pytanie od lat. Z jednej strony blisko, z drugiej rzeczywiście temperamenty zupełnie inne. Ale też jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że te ostatnie sezony, bo to już nie lata, tylko nawet już chyba dwie dekady, te wycieczki i przebywanie studia w Danii w Szwecji, prawda, muzyków młodszego pokolenia Uczel, trochę uczelnie, w... uczelnie tak, tak, tak. trochę nas wiążą. Ja bym powiedział z... jeszcze, bo mi się też strasznie podoba ten mail. Bardzo, bardzo dziękuję za niego. To, to piękne słowa, e, urzekające wręcz. Mm, powiedział mi jeszcze jedną rzecz. E, bo pięknie mi to rezonuje. Jak sam powiedziałeś, lubię historię, lubię jak się spinają na płytach, jak są opowieściami to pozwolę sobie taki, taki trend w kontekście tego, co, co napisał nasz słuchacz. Hmm, Damian powstał z patrzenia w Bałtyk. Hmm, przysięgam. To jest bardzo konkretna informacja dla nas wszystkich. E, ja mam, mam takie okresy, kiedy po prostu wyjeżdżam w głusze, siedzę nad morzem wtedy, kiedy nikogo tam nie ma. Nie powiem, jakie to są miesiące, żeby tam nadal nikogo nie było. Hmm, zaszywam się, chodzę na spacery długie i... I to jest niezwykle, ten, ten szum morza, więc ja myślę, że my mamy do Skandynawii tylko przez ten Bałtyk. Przez ten Bałtyk. Kiedyś to była granica nie do pokonania, trzeba było niezwykle dużo, często nielegalnych. A, a dzisiaj to jest e, ba, bardzo, e, ba, bardzo proste, ale wiemy, że, że o raczej symbolikę tu chodzi niż o, o, o jakieś technikalia podróży. I myślę sobie, że to są, że to są rzeczy m, gdzieś głęboko w nas jednak zakorzenione. Proszę pamiętać, przecież Tomasz Stańko w 70-tych latach, znakomite granie ze Skandynawami. Zresztą później, też w, te, w tym późniejszym okresie kariery e, m, znakomita płyta z, z, jego, z jego kwartetem skandynawskim. No, ja myślę, że my jesteśmy po prostu nie chcę użyć słowa skazani, ale bardzo nacechowani muzyką naszych mistrzów, która też jest nacechowana tymi wpływami. Więc to naturalna kolej rzeczy. Tak, tak. Coś w tym jest na, na pewno. Też wiemy o tym państwo doskonale, o tym wiedzą, ale warto też przypominać, przypominają nam kolejne wydawnictwa też, jaka mnogość wytwórni, wysyp oficyn, takich manufaktur, takiej działalności oddolnej w Danii, w Szwecji, w Norwegii. No i to, to wszystko, myślę, możemy też przełożyć na, na grunt muzyki mocnej, prawda, metalowej. No, zdecydowanie. Wszelkie odmiany, te nowe, nowe metalu, które w Polsce są też niezwykle popularne, tam rozwijają się no, z prędkością światła. To jest niepoliczalne. Podziwiam osoby, które śledzą na przykład wyłącznie to, co dzieje się w black metalu, w death metalu w Szwecji, w Norwegii. Mają prawda? dużo zajęć, żeby Ma... to prześledzić. Ale to samo jest w improwizacji, to tak. samo jest w muzyce jazzowej. Proszę Państwa, no to teraz my też taki skok w bok mamy. Mamy taki skok w bok, posłuchamy koncertowego wcielenia. Pewnego tria, jednego z <głos> największych triów w historii muzyki, muzyki wszelakiej, może tak powiedzmy. Trio, gdzie perkusista pełnił, był mózgiem grupy. Zabrakło go w którymś momencie. Nie dość, że tworzył muzykę, to jeszcze pisał teksty niesamowite, których, tak, sam, nie, których sam nie śpiewał. No ale udało się stanąć na nogi tym starszym panom z pomocą niesamowitej perkusistki. Na razie nie wymieniam nazwisk, bo większość słuchaczy już wie, ale może część osób nie. Zespół, który nigdy, nigdy nie był w naszym kraju, ale to ma się zmienić w przyszłym roku. A my zabierzemy państwa teraz na ich koncert do Cleveland. Do Cleveland tak grali dokładnie 15 kwietnia 2011 roku. No, oni nie grają małych y, koncertów. Tak było w Cleveland w kwietniu 2011 roku. To oczywiście Kanadyjczycy, trio Rush i utwór The Camera Eye, który tutaj wyjęliśmy na potrzeby naszej dzisiejszej audycji z tego koncertu, podczas którego zagrali całą swoją płytę Moving Pictures, no, ale to jest jasne. To jest taki band, który sięga po całe płyty, których ma co najmniej kilka takich legendarnych. W tym Moving Pictures. W tym Moving Pictures na czele. Maciej, zespół, który, który bardzo lubisz i na pewno coś wiesz na temat nowej perkusistki Aniki Niles. To jest y, trochę podchwytliwe pytanie, bo ty już wiesz, że zespół bardzo lubię, ale już od dawna nie słucham. E, to jest taka miłość licalno studencka bym no, powiedział. też na co dzień nie słuchamy zespół <śmiech> e, Natomiast e, nie, nie, niezwykły szacunek i też ogromny wpływ myślę na, na wielu muzyków, głównie perkusistów, bo przecież postać nie Perta jest ikoniczna w świecie muzyki progresywnej, czy rockowej, czy w ogóle po prostu muzyki. I rzeczywiście no, zaskakująca była ta wiadomość, bo już od jakiegoś czasu um, tak zwana branża wiedziała, że dzieją się jakieś ruchy. Um, najpierw gruchnęła wiadomość o tym, że grupa Primus uh, będzie wznawiać działalność z nowym perkusistą. Były tam przesłuchania ogólnoświatowe, właściwie można powiedzieć. Um, uh, no i jak już wszyscy myśleli, że to już jest największy highlight, to się okazało, że nową perkusistką grupy rasz będzie Anika Nils. Niemka, zresztą znakomita muzyczka. Poprzednią swoją część kariery poświęciła Jeffowi Beckowi, świętej pamięci, więc tam jego odejście niestety tę współpracę zerwało. No, znakomita perkusiska, nie ma, nie ma co do tego żadnych dyskusji i, i dwóch zdań. Ciekaw jestem w ogóle, jak się w tym odnajdzie. Widziałem no jakieś urywki w social mediach. To też zaskakujące było, bo sięgnięto w ogóle. Ten utwór, który pokazano w social mediach to był jeden, chyba w ogóle z pierwszych czyli jeszcze bez nieraperta, bo jak wiemy on na pierwszej płycie Grupy Rasz nie grał mhm. Czyli mm. sięgają do korzeni tak, zupełnie. Tak, tak, tak, tak, gdzieś to w ogóle To jest niesamowite. Myślę, ukłon. Że, jak, że jakaś historia stoi za tym, natomiast jej nie znam mhm. Niesamowity ukłon dla fanów, których jest wielu, no i którzy już się szykują na koncert marcowy w Krakowie. Tam jeszcze, przepraszam, jeżeli wejdę ci w słowo, bo jeżeli nie widziałeś tych, tych materiałów social mediowych, podczas koncertu ich wykonań już z Aniką z nami na ekranie jest wciąż Nilper, także mhm. ten, ten, ten hołd jest jakby czytelny, bardzo jasny, wydaje mi się, że nikogo nie powinien zaskakiwać biletów niestety nie mamy dla państwa na ten y, krakowski koncert dzisiaj. Dla siebie chyba dla też nie siebie mamy. chyba też nie. Ale mamy, m, mamy drugą, y, drugą płytę, y, którą chcemy fragment wyjąć z niej, też podwójny długi album, y, który który y, ty Maciej wskazałeś, aby dziś zabrzmiało to trio. Trio Brada Meldała którego nie musimy państwu przedstawiać, ale konkretna płyta, Highway Rider, płyta z roku 2009, rzeczywiście wyjątkowa rzecz, bo to jest taka opowieść, to jest taka skomponowana, wieloczęściowa suita, prawda, zaaranżowana, tutaj mamy pewne fragmenty też z orkiestrą, no, pojawia się Joshua Redman, którego wiem, że namiętnie słuchasz. To prawda. Ale wybieramy utwór triowy, tytułowy. Z Mattem Chamberlainem na Bemnach. Z Mattem Chamberlainem, właśnie. Z o, matem. gigant, absolutny gigant. Myślę, że nawet nasi słuchacze najbardziej e, oddani e, źródłom mogą nie mieć świadomości, jak wiele płyt z jego udziałem słyszeli, o których nawet nie wiedzą, że to z, tak. jego, z nim za nami. Wybitny sesyjny muzyk amerykański, taki człowiek, który od czasów grunge'u właściwie e, Sietlowskiego pojawił się. Jeżeli ktoś widział teledysk do utworu Alive grupy Pearl Jam, to on tam gra na Bemnach. Miał być zresztą muzykiem tego zespołu, ponieważ jak już nie sposób się nie, za nie zauważyć, jestem jego wielkim fanem i trochę tych rzeczy o nim wiem.